Twoja wagina ma prawo do seksu i nie rezygnuj z niego, nawet jeśli masz raka, stomię albo depresję. Czy przychodzą do ciebie kobiety, które są chore i w związku z tym mają problem z seksem? Często przychodzą do mnie kobiety z pochwicą, litą ścianą mięśni uniemożliwiającą stosunek. Najczęściej jest to długotrwała terapia. Pacjentki mają przekonanie, że jeśli dojdzie do penetracji, pochwa się rozerwie. I to nawet wtedy, gdy wiedzą, że to niemożliwe. Są spięte, wyobraźnia zaczyna im podsuwać czarne scenariusze i kobieta unika stosunków. Wiele z tych pacjentek nie ma ochoty na leczenie, ale przychodzą, bo partner naciska. Większość z nich cierpiała na pochwice już w momencie rozpoczynania związku. Nieliczne mają pochwicę wtórną. Jak można się jej nabawić? Powiedzmy, że para wraca z imprezy. Oboje są podchmieleni. On ma ochotę na seks. Ona niby też, ale on natychmiast dąży do stosunku bez gry wstępnej. To oznacza, że wprowadza swój kilkunastocentymetrowy członek do pochwy, która gdy jest niepodniecona, mierzy o kilka centymetrów mniej, bo nie dano jej wystarczająco dużo czasu na akomodację. Pochwa nie pęknie, ale stosunek będzie bolesny. Kobieta się przestraszy, zapamięta ten ból i strach. To wspomnienie wróci przy następnym stosunku. Gdy ponownie będzie krótki czas na grę wstępną, wraz z towarzyszącym kobiecie lękiem przez ból ponownie nastąpi mimowolny skurcz mięśni. Penetracja znów okaże się dyskomfortem. Pojawi się myśl, może nieuświadomiona, że teraz już zawsze może coś takiego się stać. I każdy kolejny raz będzie gorszy, aż kobieca wagina zupełnie się zamknie na tego mężczyznę, a nieleczona na kontakty seksualne z innymi, przyszłymi partnerami. I jak się pracuje z taką pacjentką? Pacjentka na nowo oswaja swoją pochwę z penetracją. Na początku małym dilatorem, czyli rozszerzaczem progresywnym pochwy, który ma różne wielkości. Najczęściej jest ich kilka, około czterech. Każdy ma inną wielkość i kolor. Nie przypominają członków raczej probówki lub egzotyczne kwiaty. Celowo mają nie budzić oporów. Można je kupić w sklepach ze sprzętem medycznym, ale też przez internet. Na przykład na Allegro kosztują około 300 zł. Najlepiej by przepisał je ginekolog. Wtedy opowie jak wybrać i gdzie kupić. Wraz z kolejnymi treningami zwiększają się rozmiary dilatorów do podobnych objętością i długością do penisa. Pacjentka zaczyna od pracy z najmniejszym dilatorem, potem stopniowo je wymienia, gdy jest możliwość wsunięcia kolejnego o większym kształcie. Największy ma długość około 18 cm, czyli jest o 4 cm dłuższy od przeciętnego polskiego członka. To wymaga cierpliwej pracy behawioralnej. Nie jest to zbyt romantyczne ćwiczenie, ale bardzo skuteczne, a przecież o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast praca poznawcza polega na tym, że pracujemy nad wiarą w akomodację waginy. W to, że ona naprawdę ma ogromne możliwości i pomieści członek nawet duży. Jak magiczna torebka Hermiony Granger z filmu o Ocharym Poterze. Mała, a wszystko można było w niej znaleźć. Ponadto pracujemy w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej nad przepracowaniem lęków i traum, które spowodowały pochwice. Ale kobieta robi te ćwiczenia behawioralne sama? Wykonuje je tak, by czuć się komfortowo. Wybiera miejsce, czas towarzystwo lub jego brak. Celem jest nabranie przeświadczenia, że nie takie rzeczy się do pochwy zmieszczą. Oczywiście przełożenie doświadczeń z dilatorami na penis nie jest automatyczne. Pierwsze stosunki wymagają dużo delikatności, cierpliwości. To kobieta ma kontrolować głębokość penetracji. Musi mieć możliwość wycofania się, jeśli poczuje dyskomfort. Dilatory stosuje się też po operacjach ginekologicznych, chemio- i radioterapii, które zaburzają pracę śluzówki i niekorzystnie wpływają na elastyczność pochwy. Także po operacjach korekty płci do rozciągnięcia pochwy, która jest dziełem chirurgów. Skoro już zacząłeś mówić o chemioterapii. Ja w trakcie chemii, a miałam cztery cykle chemii czerwonej i dwanaście białej, miałam zaburzenia lubrykacji. Chemia wysusza śluzówkę i po prostu nie da się uprawiać seksu bez dużych ilości żelu lubrykacyjnego. I trzeba w takich sytuacjach używać tego żelu, bo inaczej można się nabawić pochwicy. W środowiskach ginekologów i seksuologów zdania na temat stosowania lubrykantów są podzielone. Niektórzy twierdzą, że nie należy ich używać, bo przyzwyczajimy organizm do nieprodukowania śluzu i w rezultacie seks bez lubrykantów nie będzie już możliwy. Ja uważam, że jest wiele sytuacji jak po chemioterapii, gdy lepiej sobie oszczędzić dodatkowego stresu i wspomóc się lubrykantem z apteki. Dużo par się rozpada, bo kobieta zaczyna chorować na przykład na raka albo jest niepełnosprawna po wypadku. Nie aż tak dużo. Mam sporo pacjentów w takiej sytuacji. Wiem, że kobiety się obawiają. Mam raka, nie będę miała Włoszów, to on mnie teraz zostawi. Wiele pacjentek po usunięciu jajników lub macicy przeżywa tę stratę boleśnie. Blizna często jest niewielka, z czasem blednie, niby nic nie widać, a one mówią, że nie czują się kobietami. Brak narządów rodnych sprawia, że postrzegają siebie jako puste w środku. Dokładnie takiego określenia użyła jedna z moich pacjentek. Powiedziała, że jest wydmuszką po kobiecie. I oczywiście bała się, że mąż ją zostawi. Nie dowierzała mu, gdy mówił, że ją kocha, że ona nadal mu się podoba. Ale wcale nie jest tak, że związki się rozpadają, bo kobieta zachorowała. Zostawiają ci mężczyźni, którzy tkwili w związku, bo nie mieli lepszego pomysłu, ale już partnerki nie kochali. Dla nich to impuls do odejścia. Ale ten związek i tak by się rozpadł, więc może lepiej wcześniej niż później? Jest jeszcze jedna grupa mężczyzn, którzy mają problem z waginą w chorobie. To znaczy... Nie akceptują tego, że partnerka choruje i widać to na jej ciele. To faceci, którzy byli wychowywani przez pedantycznych rodziców lub tylko jedno z nich takie było. Perfekcjonistów lub osób chorujących na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, którzy wzbudzali w synku wstyd, gdy coś zrobił nieidealnie. Kupę w majtki albo dostał trójkę zamiast piątki. Oni mają bardzo sztywne przekonania na temat tego, jak powinni wyglądać mężczyzna, kobieta i rodzina. Co jest powodem do dumy, a co przeciwnie i nie potrafią polubić swojej nowej sytuacji, w związku z tym wycofują się z seksu. Takie związki często się rozpadają. Kilka moich koleżanek rozstało się z partnerami, bo miały depresję i przestały mieć ochotę na seks. Przychodzą do ciebie takie pacjentki? Wiele leków antydepresyjnych odbiera ochotę na seks. Przede wszystkim jednak to depresja wycina popęd seksualny, bo jak nic nam się nie chce, to i kochać, nie? Przychodzą do mnie pacjenci. Ona jest na antydepresantach, a on niby ją wspiera. Sam znalazł jej psychiatrę, ale jednocześnie nie rozumie, że ona nie chce współżyć. Najczęściej konflikt jest w takich wypadkach dość zaawansowany. On uważa, że ona to robi specjalnie, żeby go pognębić albo po prostu jej się nie chce, bo jest egoistką i nie próbuje zawalczyć o ich związek. Jej jest najczęściej wszystko jedno. Regułą jest, że na pierwszym spotkaniu z takimi parami słyszę – przyszliśmy na konsultację jako para, ale chcemy też spotkać się raz indywidualnie. On sam w gabinecie wylewa żale na nią – ona sama długo płacze. Czuje się istotą aseksualną. Nie wie, co mogłaby zrobić, żeby rozbudzić swoje libido. Jest kompletnie bezradna. Są środki farmakologiczne, które mogą podnieść libido? Lekarze dwoją się i troją. Przepisują testosteron, elargininę. Spray z oksytocyną? Na niektóre kobiety to działa, na inne zupełnie nie. Pamiętajmy, że choć oksytocynę nazywa się hormonem miłości, tak naprawdę jest wyzwalaczem bliskości. Dlatego wydzielana jest w trakcie porodu i po nim pomaga stworzyć więź z dzieckiem. Ale to nie jest zastrzyk na namiętność. Oksytocyna jest znacznie bardziej wielozadaniowa. Dlatego w przypadku kobiet z depresją, które już się leczą u psychoterapeuty z powodu zaburzeń nastroju, skupiam się na aktywizacji życia seksualnego. Czasem to jest dorka na ugorze, w tym sensie, że nie jest to na początku przyjemne. Trzeba wpisać dotyk, pieszczoty, seks w harmonogram dnia, tygodnia, miesiąca, Przyzwyczaić się, że to stały element życia. Potem przyjdzie relaks, a w końcu przyjemność. Ale bywa, że depresja trwa od tak dawna, że kobieta jest zwyczajnie nierozbudzona seksualnie. No i jak rozbudza się seksualnie taką kobietę? Brzmi jak pomysł na scenariusz filmu erotycznego. A filmy erotyczne akurat się sprawdzają w takim przypadku. To jedna z metod pracy. Proszę pacjentkę, żeby czytała literaturę erotyczną i oglądała filmy pornograficzne. Co jej się podoba, co nie. Z czasem coś zaskoczy. Ona zobaczy scenę, w której kobieta i mężczyzna kochają się na stojąco i całują. Nagle poczuje, że jest podniecona, robi się jej gorąco. Puls przyspiesza, a wagina robi się nawilżona. Zrozumie, że to ją rusza. Będzie szukała takich filmów, a potem wprowadzi ten element do swojego życia seksualnego. Kobiety, które mają depresję, często w ogóle się nie masturbują. Pewna pacjentka przyszła do mnie po ośmioletniej terapii z zażywaniem antydepresantów. Przez cały ten czas unikała seksu. Nie masturbowała się. Dostała takie właśnie zadanie domowe, żeby wybrać dogodny moment i zacząć się masturbować. Miała wyobrażać sobie coś, co ją podnieci. Sięgnęła pamięcią. Kiedyś podobali jej się faceci z długimi włosami. Wyobrażała sobie, jak w trakcie pieszczot przeczesuje palcami te włosy. Zaczęła o tym myśleć i nic. Zrozumiała, że wyparła swoją seksualność na tak długo, że straciła z nią kontakt. Zaczęliśmy w trakcie sesji szukać tej nowej seksualności. Odkrywa, że teraz podoba jej się coś całkiem innego. Chciała wsiąść na faceta jak na konia. Zdominować go i dostarczyć przyjemności sobie, nie myśląc o nim. Taką miała fantazję. I z tą fantazją i wibratorem udało jej się orgazm osiągnąć. A jak kobieta z depresją ma partnera? To wtedy ćwiczymy uważność. Na przykład pytam pacjentkę, jaka część ciała mężczyzny kiedyś przykuwała jej spojrzenie. Niektóre kobiety lubią patrzeć na męskie dłonie, inne szeroką klatkę lub wyraz oczu. Ja zawsze zwracam uwagę na zarys żuchwy. Wydaje mi się, że to najbardziej podniecający fragment męskiego ciała serio. Świetny przykład. Więc dostałabyś takie zadanie do domu. Proszę się przyjrzeć dzisiaj wieczorem, najlepiej w łóżku, żuchwie swojego partnera. Poświęcić na to 10 minut. Potem przeciągnąć palcem po skórze. Sprawdzić, jaka ta żuchwa jest w dotyku. A potem może pocałować? Każdego dnia trzeba zadbać erotycznie o swoje zmysły. Wzrok, słuch. Powonienie, dotyk, smak. Dostarczyć sobie bodźców. Często pacjentki z depresją, ale nie tylko one, także te zniechęcone swoim związkiem, w ogóle nie dostrzegają żadnych zalet partnera. Więc proszę, żeby zabawiły się w detektywa. Niech przez trzy dni śledzą, co ten facet zrobił fajnego. To proste ćwiczenie. Każda kobieta może je wykonać. Od rana notujesz sobie w zeszycie albo w telefonie. Uśmiechnął się do mnie rano. Zaparzył pyszną kawę. Seksownie wyglądał, wychodząc do biura. Pogłaskał mnie po policzku w progu, wysłał SMS w południe z pytaniem, jak się czuję. Nagle się okazuje, że to całkiem fajny gość, a od takiej konstatacji do seksu wcale nie jest daleko. Bo jak to jest fajny gość, to ja też się do niego uśmiechnę. On odpowie komplementem i mamy efekt kuli śnieżnej. To jest odwrócenie pewnej tendencji, bo osoba, która jest w dołku albo choruje na depresję, skupia się na samych negatywach, a więc coraz więcej krytykuje partnera, jest niezadowolona, on sfrustrowany i tak w kółko. A będąc detektywem śledzącym fajne rzeczy, zaczyna dostrzegać, a potem koncentrować się na pozytywach i jest ich coraz więcej. Partnerzy są jak naczynia połączone. To oznacza, że zmiana podejścia jednego z nich powoduje zmianę podejścia drugiego. To ma swoje plusy i minusy. To prawda. Jeśli w parze pojawiają się problemy związane z chorobą kobiety, często w pewnej mierze sama kobieta za nie odpowiada. Oczywiście nie jest winna, że się rozchorowała. To nie jest sprawiedliwe. Ale skupmy się na plusach, bo na tym łatwiej się buduje. W każdej sytuacji to ty jesteś kreatorką i jednocześnie bohaterką najważniejszej historii, twojego życia. Także historii seksualnej i miłosnej. Więc napisz ją tak, żeby ci się podobała. Miałem kiedyś pacjentkę, która leczyła się onkologicznie. Straciła włosy, ale nie płakała nad tym. A jeśli nawet, to w samotności. Zaczęła robić wyrazisty makijaż, kupiła sobie serię nowych kolczyków, ubierała się seksownie i wszystkim wokół powtarzała, że uwielbia swój nowy luk. W łóżku była aktywna, radosna, wciągała partnera w seksualne zabawy. I ty wiesz, że on się zupełnie zadurzył w tej jej nowym wizerunku? Mówił do niej z czułością mój tyły solku, w zasadzie to żałował, jak jej te włosy odrosły. Nastawienie ma znaczenie, nieraz fundamentalne. To szkodliwy mit, że wszyscy musimy wyglądać tak samo, żeby być godnymi miłości. Nie, nie musimy i co więcej, nie wyglądamy. Ty, na jesteś po rekonstrukcji piersi poraku. Ja jestem po trepanacji czaszki. Ktoś ma trzeci sutek, zaburzenia erekcji, lubrykacji, paraliż albo stomie. I wszyscy potrzebują, pragną miłości oraz seksu. Mają do niej prawo i mogą ją dostać. Bardzo mnie cieszą kampanie społeczne, które dowodzą, że nie tylko młodym i zgodnym z jakimś wydumanym ideałem należy się miłość, seks, normalne życie. W jednej z takich kampanii wystąpiła Roxana Mikołajczyk. Była wtedy w ciąży. Prześliczna, zgrabna kobieta. Od ósmego roku życia cierpiała na chorobę Leśniowskiego-Krona i miała wyłonioną stomię, chirurgiczne połączenie jelita z powłokami skóry. W Polsce jest 40 tysięcy stomików, wiele z nich to młode kobiety, które zastanawiają się, czy mają szansę na miłość, seks, macierzyństwo. Od trzech lat stomiczka, teraz matka, brzmiał napis na reklamach z Roksaną. Choroba nie przeszkadza ani w znalezieniu partnera, ani w seksie, ani w zostaniu matką. Masz waginę? Używaj jej do tego, do czego chcesz i nie przejmuj się stereotypami. Nawilżanie bez hormonów Kobiety po hormonozależnym raku piersi nie mogą stosować ani hormonalnej terapii zastępczej, ani globulek dopochwowych z estrogenem. Dobrym rozwiązaniem na suchość pochwy będą globulki z kwasem hialuronowym. Najpierw stosuje się je co noc przez tydzień, a potem na noc co 2 trzy dni przez miesiąc. Do kuracji można wrócić po siedmiodniowej przerwie. Bywa, że po jednej lub kilku kuracjach problem ustępuje. Cena około 30 zł za opakowanie. Podwyższ sobie popęd. Odstresuj się. Na zaburzenia libido skarży się od 30 do 50% kobiet, ale lekarze odpowiedzialnością obarczają przede wszystkim stres. Jak go rozładować? Weź kartkę papieru i zacznij wypisywać na niej tak zwane czynności witalne, czyli takie, które ładują Cię pozytywną energią, sprawiają, że wiesz po co żyjesz. Nie ograniczaj się, im więcej, tym lepiej. Teraz wybierz trzy, które najmocniej na ciebie działają. Na przykład joga, jazda na rowerze, czytanie książek. Kiedy ostatnio to robiłaś? Tak szczerze. Musisz znaleźć trzy godziny tygodniowo na swoje czynności witalne. Inaczej nic ci się nie będzie chciało. Seksu też. Wysypiaj się. W badaniu przeprowadzonym w 2015 roku dowiedziono, że kobiety, które się wysypiają zapotrzebowanie na sen jest indywidualne, mają większą ochotę na seks. Weź ziółka. Elizabeth West i Michael Critchman udowodnili, że żeńszeń, maca, miłożą i buzdyganek ziemny pomagają podwyższyć poziom libido. Poszukaj suplementów z tymi składnikami w dobrym sklepie zielarskim. Uprawiaj sport. Związek aktywności fizycznej z popędem seksualnym został wielokrotnie dowiedziony. Dlaczego tak jest? Sport poprawia pracę naszego serca, stabilizuje ciśnienie krwi, pomaga przeciwdziałać depresji i sprawia, że bardziej lubimy swoje ciało. Sześć godzin tygodniowo dla miłości. Dobry seks nie spada z nieba, tylko rodzi się w niezłym związku. A niezły związek to nie jest cel nieosiągalny. Zdaniem amerykańskiego psychoterapeuty par, Johna Gottmana, Wystarczy zainwestować 6 godzin tygodniowo w relacje i już mamy przepis na miłość oraz seks. Oczywiście. Jak dokładnie przeznaczyć ten czas? Po pierwsze, pożegnania. Mała rzecz, a ważna. Jak się żegnacie, gdy jedno z Was idzie do pracy czy na kilka godzin wychodzi na zakupy pozałatwiać sprawy? Dobrze, byście zanim się rozstaniecie... Wymienili się informacją o tym, co w nadchodzącym dniu będzie dla każdego z Was istotne, Na przykład rozmowa z szefem, wizyta u dentysty itd. Na ten drobiazg warto poświęcić 10 minut tygodniowo, 5 razy po 2 minuty. Po drugie, powitania. John Gottman doradza, by każde powitanie, gdy jedno wraca z pracy na przykład, łączyło się z uściskiem i buziakiem. Może być w policzek. Potem warto przez 20 minut porozmawiać o tym, jak każdemu z Was minął dzień. To okazja, by dowiedzieć się na przykład, jak poszła ta ważna rzecz, o której rozmawialiście rano. Czas trwania? Godzina i 40 minut tygodniowo. Po trzecie, docenianie. Nie zapomnijby by codziennie przez 5 minut, ale nie ciągiem, chwalić i komplementować partnera. On nie jest zbyt wylewny? Powiedz wprost. Potrzebuję, żebyś powiedział mi coś miłego i nie może to być słowo panda. Tu śmiech. Co we mnie lubisz? Co dzisiaj zrobiłam dobrze? Kotlet ci smakował? W sumie 35 minut tygodniowo. Po czwarte czułość. W parach, w których partnerzy są zadowoleni z seksu, nie brakuje dużo czułego dotyku. Warto się przytulać, gładzić po głowie, trzymać za ręce przez chwilę. No i najważniejsze – przytulić się całym ciałem, przed snem. Z tego nie musi być seksu, ale może. Przeznaczacie na to 35 minut tygodniowo, najlepiej kilka minut codziennie. Po piąte, randka. Umawiacie się na nią raz w tygodniu. Macie być wobec siebie uwodzicielscy, być sobą nawzajem autentycznie zainteresowani. John Gottman doradza, by podczas takiej randki zadawać jak najwięcej otwartych pytań czyli takich, których nie da się zbyć krótkim tak lub nie e, jakie auto chciałabyś kupić a jak tam twoja szefowa po powrocie z Londynu gdzie pojedziemy w tym roku latem, jak myślisz? Randka ma potrwać dwie godziny. I po szóste. Podsumowania. Warto każdego tygodnia wyciągnąć na stół brudy, czyli niesnaski, pretensje. Nie robicie tego na randce, tylko podczas zebrania roboczego. Zastanówcie się razem i każde osobno, co Wam się nie udało w Waszej relacji czy rodzinie, jaką sprawę zawariliście, co mogliście zrobić inaczej i lepiej. Gottman zaleca, by zebranie robocze zakończyć zastanawianiem się nad tym, jak każdy z Was może uszczęśliwić to drugie w ciągu nadchodzącego tygodnia i sprawić, by czuło się ono kochane.